Nowiny 43 tygodnia 2015 roku. Nowiny Wiki Radio. Oczywiście przed mikrofonem Borys Kozielski. Są ze mną również Wojciech Pędzich i Marek Mazurkiewicz. Za chwilę ich usłyszycie. Dzień dobry. Witam. Tak musiałem przerwać, bo tutaj jak przez blaba się łączymy, to niestety nie da się chyba tego łagodniej ściszyć, bo nie mam trzeciej ręki. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy i tych, którzy oglądają nas na żywo, to chyba nas nikt w tej chwili nie ogląda. Tak widzę, że tutaj są cztery osoby, a to jednak ktoś jest. Aha, jakiś programista, ale nie po polsku się wypowiada, więc... Pozdrawiamy w każdym razie po polsku. Spotykamy się na Blabie, do którego linka można znaleźć w notatkach do naszej audycji na stronie nowiny.podcasty.info. Zapraszam serdecznie tam, żeby ewentualnie do nas dołączyć. Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 20. Używając właśnie takiego połączenia internetowego. No i na razie nam się to bardzo ładnie sprawdza. Chyba lepiej niż inne inne wcześniej testowane sposoby takich połączeń. Dlatego mówimy o tym, że warto z tego skorzystać. A dzisiaj w programie mamy tylko kilka tematów. Rezydent w Muzeum Narodowym, wreszcie poznamy może nie nazwisko, ale osobę, która, która, tam będzie pracować. Zakończenie projektu Wiki Warszawa to chyba bardzo krótko, bo niestety Krzysiek nie dotarł i nie odpowiedział na moje pytanie jeszcze, ale może w przyszłym tygodniu się uda. No i zapowiedź rozmowy z Jankiem Woźnicą po zakończeniu Wiki Wyprawy Chiny 2015 w podcaście Wiki Radia. To może na sam początek po prostu zaproszę do, tego, do tej rozmowy, bo już jest umieszczona w podcaście. Dzisiaj rozmawialiśmy około 10 rano, 40 minut. Ja mu, ja mu powiedziałem, że będziemy 10 minut pewnie nagrywać, no ale było dużo tematów ciekawych do omówienia przy, przy okazji tej wiki wyprawy. Także zapraszam wikiradio.podcasty.info. Najświeższy odcinek to właśnie o tym, o tej wyprawie do Chin. No dobrze, to w takim razie zacznijmy może od Rezydenta w Muzeum Narodowym, bo to jest zakończony konkurs już tydzień temu. No tak, tydzień temu we wtorek na, na spotkaniu zarządu mhm. Stowarzyszenia Wikimedia Polska przenieśliśmy się na prywatny kanał, gdzie wybraliśmy spośród tych dziewięciu osób, które mieliśmy na rozmowie kwalifikacyjnej, mieliśmy czyli Marta Moraczewska, Małgosia Wilk i ja. Przedstawiliśmy zarządowi dwie rekomendacje, mm -hmm. z czego jedna osoba była wikipedystką, jedna osoba wikipedystką nie była. A ile by, przypomnij, ilu było kandydatów w ogóle? Około 70. Mm -hmm. No właśnie. Prze -prze Przedstawiliśmy dwie rekomendacje, mm -hmm. dwie osoby, które, które według nas najlepiej sobie poradziłyby z tym zadaniem z, z przeprowadzeniem tego projektu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Co wcale nie znaczy, że inne osoby by sobie nie poradziły. Ja miałem dylemat. I zarząd zdecydował, że rezydentem w Muzeum Narodowym będzie wikipedystka GTA. No, znana wszystkim chyba wikipedystom, mam nadzieję, ale tym, którzy się interesują stowarzyszeniem, na pewno. Na pewno zdecydowanie. Mhm. Administrator, Administrator serdecznie. Administratorka też polskiej. Administratorka również. I aktualnie komitet arbitrażowy badań. Aha, jest też w komitecie Arbitrażowym to nie wiedziałem a coś chyba prze... a nie byłem na wyborach ale nie pamiętam no w każdym razie ra... było wczoraj to było we wrześniu aha no właśnie aha no tak zakres działań jest ciekawy bo trwanie tego, tego projektu będzie od znaczy ten projekt będzie trwał od 2 listopada czyli już lada moment właściwie mhm. do 30 znaczy myślę, tego, że już wszelkiego rodzaju nam działania biurowo-organizacyjne typu umowy, typu, typu papierologia już są, już są dokonywane. Tym razem się uda na, na czas zdążyć bo tak było chyba, duże opóźnienie było, o ile pamiętam, z, z naszym biurem, ale to pierwsze takie, takie no tak, umowy. Tak, tak. To... Też fakt, że troszeczkę mm, przyspaliśmy, jeżeli chodzi o to, że się pracownikom stowarzyszenia kończyły umowy. No tak. W każdym razie ogólne zadania są bardzo ciekawe. Proponuję zajrzeć na stronę tego projektu właśnie rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest tutaj dużo, dużo zadań i efekty działań są rozpisane, także myślę, że to nam przyniesie naprawdę duże korzyści, zwłaszcza, że doświadczony, naprawdę doświadczona wikipedystka będzie współpracować z tym muzeum. No fakt to jest to, bo raczej, raczej nie stawialiśmy na, na to, żeby samemu pisać artykuły do, do mhm. na podstawie zbiorów. A raczej, żeby sobie organizować pracę, żeby organizować pracę innych, ściągnąć wolontariuszy, nauczyć ich, mhm, No właśnie. E, też ich obronić przed tym, co na Wikipedii mogą zastać, a mogą zastać na przykład nieprzyjaznych administratorów mhm. e, i żeby doprowadzić do tego, żeby te zasoby powstawały właśnie siłą, pracą innych osób. No dokładnie, bo, bo tutaj A, mogę... żeby skończyło się to w tym, te, te, te, te, jakimś fajnym maratonem medycznym. Bo może być kilka, kilka metod przedłużenia tego projektu, prawda? Jeden może być taki, że ta osoba, znaczy jakaś osoba będzie zatrudniona jako rezydent przez muzeum. Mm -hmm. Najmniej korzystna dla nas to chyba byłoby, żebyśmy my ciągle zatrudniali dalej tą osobę i pewnie No ale pomysł długometr... był taki, bo Wikipedysta Rezydent jest dla nas sprawa bardzo pilotażowa. Tak? Mm -hmm. O ile na przykład mamy już ponadroczne doświadczenie dzięki pracy Marty z, w ogóle z kontaktami z instytucjami, to się naprawdę fajnie rozbujało, to Wikipedysta Rezydent jest dla nas pomysłem zupełnie nowym. No tak, ale to też Marta właśnie, to jest praca Marty chyba też, prawda? Że Nie, oczywiście, oczywiście, tylko mhm. sama rezydentura, tak samo, samo sam, no tak, sam tak. fakt mhm. wstawienia rezydenta do instytucji kultury mhm. dla nas, jako dla polskich wikimediów, to jest sytuacja świeża i, i rzeczywiście ten, ten program jest dla nas taki mocno pilotażowy. Jeżeli nam się spodoba, to może właśnie muzeum będzie chciało przedłużyć współpracę, bo może nagle się okazać, że te zasoby, które oni chcieliby uwolnić, opisać, Wcale, wcale się nie wyczerpują i że, i że można te, te prace kontynuować dalej. No, no tak, ja myślę, ogóle, że tych zasobów jest ciekawa, sporo. Mhm. Ciekawa obserwacja, której dokonałem, nie wiem czy się tym dzieliłem już tydzień temu, to był fakt, że każda z tych osób, które przyszły na rozmowę kwalifikacyjną miała za zadanie napisać zalążek w brudnopisie na mhm, temat któregoś z uwolnionych obrazów przez Muzeum Narodowe ostatnio, który jeszcze nie jest opisany na Wikipedii. No właśnie. Dwie Dwie ciekawostki. To, że w Wikipedii do tej pory nie mieliśmy opisanych ani Bocianów, ani Babiego lata. No to ciekawe rzeczywiście. Byłem zszokowany, że, że takie obrazy nie są opisane. A dziura jest. A dziura jest, tak. Ta właśnie wzięła się za, za Babie lato. A druga sprawa to to, że siedem, sześć, siedem osób miało co najwyżej umiarkowany kontakt z Wikipedią z tych, z tych mm -hmm. osób, z którymi się spotkaliśmy. Dla sześciorga kandydatów w wikipedia to, to, to Nowy temat. To, to mm -hmm. biała plama, dla pięciorga zupełnie. Jedna osoba współpracowała z nami w ramach roku obrzędowego i jedna osoba poprawiała troszeczkę artykuły, ale pięć osób to były zupełne, że tak powiem, świeżynki. Mm -hmm. I te osoby po otrzymaniu zadania domowego w dwa dni Maksymalnie trzy były w stanie stworzyć poprawne hasło, napisać je w Brudnopisie, sformatować, dodać źródła, jeszcze infoboxa nawet wstawić od czasu do czasu, i to w mieszance kodu źródłowego i edytora wizualnego. Co wiesz, ciekawe byłoby dowiedzieć się, jak jakim się to udało, bo, bo, bo wydaje się, że, no co, przeczytały instrukcje, tak, dowiedziały poradniki, jakieś przeczytali i, to i napisali. Wystarczy. No właśnie, my mieliśmy. Wbrew pozorom, ustawia się osoby na kolejne rozmowy co ileś tam 10 minut, ale mimo wszystko nie było czasu, żeby o to mhm. jakoś tam skutecznie wypytać, bo to jest naprawdę fascynujące, że jednak mimo wszystko my sobie myślimy, że o, Wikipedia pewnie jest nieprzyjazna dla użytkownika, jak się widzi poradnik autora Wikipedii, który tak. ma 100 tysięcy znaków, to jest po prostu szok i niedowierzanie. Mhm. A tu nagle się okazuje, że w dwa dni osoby zupełnie zielone, powiedzmy, które czytają Wikipedię, więc powiedzmy znają jej no strukturę, tak. mhm. potrafią, nie wiem, podejrzeć strukturę jakiegoś innego artykułu. No chyba, że mają rezydenta. Chyba, że mają rezydenta, ale oni się nie przyznawali, żeby, żeby, żeby mieli jakąś tam pomoc z zewnątrz. Tak? Dla nich to była naprawdę nowa, świeża sprawa. No I właśnie. nagle takie osoby potrafią tak usiąść, zedytować, napisać przez dwa dni naprawdę fajny, funkcjonalny artykuł, którego sam bym się nie, nie, nie powstydził. Mm -hmm, mm -hmm. No to już mamy korzyści z tego konkursu chociażby, prawda, bo te hasła są, one nie zostaną Dokładnie, oni wszyscy się mm. zgodzili, no, zresztą na mocy licencji. Yy, no właśnie, właśnie. No ale jak nie zapytałem, czy my możemy te, te brudnopisy wykorzystać. Tak? <głos> Przyznali się tak, że licencja już im nie pozwala usunąć tego. Tak? Nie no... Ja wyszedłem z założenia, że lepiej po prostu zapytać grzecznie. Tak, możecie wziąć. Fajnie, że się przyda. Mm -hmm, mm -hmm. No fajnie. To może częściej i więcej osób do takiego konkursu niech przechodzi do drugiego etapu. To znaczy, wiesz, co ciekawe właśnie, gdy, gdy dzwoniliśmy do osób, które nie zostały rezydentami, mm -hmm. które, które odpadły na etapie rozmów kwalifikacyjnych, to właściwie wszyscy mówili, kurczę, no chciałbym coś jeszcze porobić, a może się włączę jako wolontariusz. No, no, no nawet jedna osoba, której nawet nie zaprosiliśmy na rozmowy kwalifikacyjne przysłała, mam e-maila, odpowiedziałem grzecznie, że on, no niestety nie zakwalifikowała się, no to mi odpisała, że a to poprosi w takim razie namiar na osobę, która została tym rezydentem, to może, mhm. może poszło, pracuje jako wolontariusz, bo to ciekawe zajęcie, Świetnie. to ciekawy, mhm. ciekawy projekt. No właśnie, rozmawiałem dzisiaj z Martą i najbliższe spotkanie już będzie w Muzeum Narodowym, mhm. w środę bodajże. Także także, no, mam nadzieję też ją ściągnąć do studia, Wikiradia i podpytać, bo Marty dawno u nas nie było. O ile w ogóle była, ja już nie pamiętam kurczę. Ją, próbowałem ją przycisnąć kiedyś i, i żeby przyszła do nas do studia, ale ch chyba tak jakoś nie pamiętam. Za rzadko w każdym razie przychodzi. I, i, i może A coś. Co opowiadać no, no, ma dużo z tych do rzecz, opowiadania. No właśnie, więc tak powiedziała, że przyjeżdża z Łodzi do Warszawy i, i ja mówię, no to pewnie się spieszy, żeby wrócić. Ona mówi, nie, nie, jak już przyjeżdżam do Warszawy, to, to właśnie po to, żeby załatwić wszystkie sprawy, także jesteśmy umówieni na, na pojutrze na nagranie audycji, także szukajcie na, na Wiki Radio nowej audycji w środę albo w czwartek, to zależy jak mi się uda umieścić, tam będą pewnie szczegóły no, tych rozmów, może troszkę coś będzie mogła zdradzić i... i i też o całym projekcie i o tych wszystkich projektach, które ona prowadzi, bo tak naprawdę no, rok niby tylko, ale, ale jest to już, wydaje mi się, bardzo dużo tutaj ruszonych, uruchomionych projektów. No, zatrudniając Martę i ustawiając, ustanawiając to stanowisko koordynatora Glam, no to my przyznaję, mieliśmy troszeczkę skromniejsze oczekiwania. No właśnie, prawda? Ja też, ja też się przyznaję, że miałem, wydawało mi się, że to się nie da po prostu aż tyle projektów uruchomić i szczerze Mówiąc na początku miałem takie wrażenie, że Marta trochę jakoś tak powoli to wszystko rusza, No, ale widać to tak działa. To znaczy ona to robi bardzo systematycznie i no, sukcesywnie. I, i, i to, jest, to jest chyba ta siła właśnie takiego, takiego działania, może nie na łapu capu, tylko po prostu powolnego Kwestion... i systematycznego. Kwestion... Tego typu rzeczy to jest też to, że zanim cokolwiek będzie widać na zewnątrz, mhm. zanim cokolwiek zostanie ogłoszone, pokazane, to tak naprawdę jest pewnie sporo działań, takich po prostu, których, które są niewidoczne. Jest sporo rozmów, maili, o których na zewnątrz się ludzie nie dowiadują. No bo szkoda by było przepalić na przykład fakt współpracy z, nie, z Muzeum Narodowym w Warszawie, mhm. ogłaszając już kilka miesięcy przed, że prowadzimy jakieś tam rozmowy. No to wtedy byłyby jakieś oczekiwania, które byłaby presja, żeby ich nie zawieść. No i rzeczywiście ogłoszenie po kilku miesiącach, że słuchajcie, podpisaliśmy właśnie porozumienie z Muzeum Narodowym w Warszawie, albo że robimy jakiś fajny projekt całoroczny z Muzeum Etnograficznym, albo że dzieje się coś jeszcze ciekawszego. To też jest właśnie wynik no, rozmów, kontaktów, mhm. o których tak naprawdę nie, nie warto, nie trzeba i, i nie ma potrzeby mówić. No właśnie, ale myślę, że przy okazji właśnie tych projektów, o szczególnie roku obrzędowego z Wikipedią, z, muzeum z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ja nawiązałem też współpracę, ponieważ poznałem tam ludzi i zaczęliśmy tam również wspierać muzeum od strony podcastów. I to się ciekawie zaczyna wiązać, dlatego że ja, ja na początku nie myślałem, że to ma coś wspólnego z Wikipedią, ale okazuje się, że ma dosyć duży związek, dlatego że, że moje podcasty będą, jeśli muzeum się zgodzi na wolnych licencjach. W związku z czym, na przykład, wystawa kogoś, kto jest obecnie wystawiany w muzeum, będzie mogła trafić do galerii tego artysty, prawda, na commons I, i będzie tam po prostu rozmowa z nim albo, albo no jego wypowiedź na temat prac, które są wystawiane. Mhm. I w, ko w końcu stworzy się też galeria cała w commons multimediów właśnie z muzeum. No i, i tak przy okazji, przy okazji okazuje się, że, że to właśnie przynosi też takie efekty, czyli, czyli na przykład taką współpracę. Muzeum Historii Polski tutaj jak gdyby jeszcze nie było przepytywane przez, przez Martę, ale, ale wiem, że też stara się o to, żeby wszystkie materiały, które tworzą, które publikują, żeby były na wolnych licencjach, no i, i wychodzi im to w dodatku i też podcasty, które dla nich stworzyliśmy też są na wolnych licencjach, więc też trzeba po prostu pomyśleć o tym, jak to, jak to wykorzystać, bo to są zasoby, które nam będą rosły przy okazji każdego kontaktu z kolejnym muzeum. No i z Muzeum Narodowym, czemu nie? Ja też się tam przymierzam, żeby coś zagadać w kwestii podcastów na temat wystaw. No, mamy rezydenta, dobrego rezydenta, no który będzie organizował współpracę muzeum z wolontariuszami, ale również z takimi osobami i instytucjami jak, jak Wiki Radio. Mm -hmm, mm -hmm. No, ja stworzyłem taki projekt, mówiłem o tym chyba tydzień temu, Poznaj Podcasting, a nie, to dzisiaj mam powiedzieć. Poznaj, poznaj Podcasting dla muzeów i galerii. No to może ten ostatni punkt tutaj przerzucę troszkę wyżej po prostu. E, opisany jest projekt na stronie poznajpodcasting.podcasty.info przez k pisane, bo ludzie mają często zapędy, żeby po, po angielsku pisać. Poznaj podcasting.podcasty.info. Zapraszam do zapoznania się z tym projektem, skoro tyle o nim mówiliśmy w tej chwili. No właśnie, więc czekamy na pierwsze efekty. Być może już w środę coś będzie wiadomo, więc warto zajrzeć też i posłuchać może podcastu, który się ukaże na wikiradio.podcasty.info. Zakończenie projektu WIKI Warszawa. Właśnie wydaje mi się, że jest zakończony etap spotkań z młodzieżą, którego dotyczył ten, ten projekt. Nie ma jeszcze ewaluacji z tego, co widzę tutaj na stronie projektu WIKI Warszawa. Czy rozmawiałem z Krzysztofem Machockim, który no dosyć mocną siłą napędową tego tego projektu, bo natychmiast po ostatnim spotkaniu z młodzieżą przyjechał do Gdańska, żeby wziąć udział w Tygodniu Otwartej Nauki organizowanym mhm. przez Europejskie Centrum Solidarności. Mieliśmy tam własną prezentację publiczność podobno nie dopisała, głównie to byli pracownicy biblioteki, ale zaznaczyliśmy swoją obecność i tak naprawdę Krzysztof oprócz tej prezentacji też nawiązał kontakt z ECS-em, opowiadał, opowiadał im o bardziej zaawansowanych rzeczach niż ja z Tomkiem Skibińskim tydzień wcześniej, kiedy mhm. zrobiliśmy szkolenie z edytowania Wikipedii dla pracowników biblioteki, czyli na przykład o kontroli autorytatywnej, o wikidanych danych i tak dalej opowiadał Krzysztof i opowiedział mi troszeczkę też o Wiki Warszawie, opowiedział mi właśnie, no właśnie. o takie, takie ogólne rzeczy, powiedzmy, operacyjne, że tak powiem, o, o tych warsztatach, które się odbywały, które się, odbywały, się zakończyły. Właściwie powinienem to zostawić Krzysztofowi, więc nie, nie, nie, nie będę się no, dalej rozwijał. Też na no to liczę, też no to liczę że, że, że będzie. Ja brałem udział tylko w jednym spotkaniu z uczniami warszawskiej szkoły. Powiem, że, że no, to trudno powiedzieć, by to było cokolwiek reprezentatywnego, no, ale jednak wydaje mi się, że to wszędzie był ten problem podobny, mianowicie brak no, komputerów komputerów, które by działały, bo było powiedzmy 6 czy 8 komputerów na sali, z czego działały trzy czy 4. Albo na przykład jak mi opowiadał Krzysztof laptopy z zainstalowanym raz i nigdy nie aktualizowanym Windows XP, bo te komputery tak. nie były odpalane. No właśnie, właśnie, właśnie tak to wygląda I, i, i tutaj myślę, że to jest, bo Stowarzyszenie Otwarte współorganizowało z nami ten, ten projekt. Mhm. No i jak gdyby kwestia przygotowania tego, no trudno tutaj zwalać na stowarzyszenie otwarte, ale oni się umawiali ze szkołami i, i jak gdyby oni mieli zadbać o to, żeby były takie, takie podstawowe dosyć rzeczy, no bo jak siedzi 30 osób na sali i są dwa komputery czynne, które w miarę sprawnie działają, no to, to, to nagle tutaj ciężar takiego spotkania trzeba przerzucić na wykład, a jak tutaj prowadzić wykład przez 6 godzin, więc to to troszeczkę myślę, że w. Przyszł... No Troszeczkę w ramach szkolenia dla Europejskiego Centrum Solidarności dla Biblioteki, gdzie rzeczywiście mieliśmy jedną osobę z własnym laptopem, to, to w bardzo dużej mierze odbił, od, od, odbyło się na rzutniku. Mm -hmm, mm -hmm. No tam też oczywiście rzutnik był, ale to tak patrzeć i słuchać. Bez jakiejś interakcji, chociaż była interakcja, były ciekawe bardzo te zajęcia, ale no trudno tak zaangażować, jeśli nie można czegoś natychmiast zrobić, o czym się słyszy, prawda. To jest jednak taka wartość dosyć ważna. Także myślę, że warto wcześniej zbadać dokładnie, no, gdzie się wybieramy, prawda, czyli wybieramy się na fajny projekt, fajny pomysł, no dobrze, ale czy będzie tam odpowiednia, odpowiednie warunki do tego, żeby takie zajęcia przeprowadzić? Tutaj myślę, że coś, coś tutaj na w ogóle zajrzeć tak? na salę. No gdzie, tak, na salę, gdzie będzie coś robione, tak, zobaczcie jak to taką... komput które działają, czy wszystko się uruchamia? No o to chodzi. Tam nie było komputerów na sali, tylko one zostały przyniesione skądś. I, i no i tak mam wrażenie, że to troszeczkę, troszeczkę pudło było w tym wypadku. Ale podobno następne spotkania już były bardzo, bardzo ciekawe i obfite. No właśnie czekamy na Krzyśka aż nam o tym opowie, może go uda mi się ściągnąć do studia, tak samo jak Martę, żeby opowiedział coś więcej o tym projekcie, może, z, może ze Stowarzyszenia Otwarte też ktoś by przyszedł i więcej opowiedział o, o, o efektach, bo na razie efektów tutaj nie widać, ewaluacja jest taki, taka zakładka na tej stronie i tutaj na razie nic nie ma, no ale dopiero co się skończył ten projekt, także będziemy czekać na efekty. No dobrze, no to chyba już jest wszystko, bo o rozmowie z Jankiem Woźnicą po zakończeniu Wikip wyprawy Chiny 2015 to już powiedziałem, tak? Także i o Poznaj Podcasting też, więc ja już nie mam więcej tematów. Macie coś jeszcze ciekawego? Z ciekawostek anglojęzyczna Wikipedia ma 4000 haseł, do 5 milionów jej brakuje. Wow, no to nieźle. 5 milionów haseł. W tej chwili? Tak, w tym momencie jest 4 995 960, czyli 5040 haseł. Nie, 4040 haseł no to, do okrągłych to, 5 milionów. To w tygodniu chyba się zdarzy w takim razie, tak? Myślę, Myślę że tak. Mhm. Chyba, no że, proszę. nie wiem, no, nagle uchwalą, co się u nas na przykład zdarzyło. Polska Wikipedia zanotowała, polską Wikipedia, zanotowała dwukrotnie taki konkretny spadek liczby artykułów. Raz, jak przyjęliśmy kryteria encyklopedyczności szkół i drugi raz, jak przyjęliśmy kryteria encyklopedyczności piłkarzy. Mhm. No właśnie, nagle spadło troszeczkę, tak? Dużo, dużo haseł wypadło. Mhm. No dobrze, to kończymy w takim razie tą część oficjalną naszej audycji. Ona będzie nagrana i jak zwykle umieszczona w podcaście na stronie nowiny.podcasty.info. Tam można zasubskrybować kanał podcastów i po prostu jak jest nowy odcinek to dostajecie wtedy powiadomienie do swojego czytnika zapraszamy też na stronę właśnie nowiny.podcasty.info do edytowania notatek, które są na stronie notatki. Może każdy tam dopisać coś swojego, jak ma ochotę. No i, i też zapraszamy do udziału na żywo w spotkaniach, które organizujemy na Blabie. Też w notatkach jest link do, do takiego połączenia. A jeśli ktoś ma konto na Twitterze, to może zasubskrybować sobie te spotkania poprzez Twittera i po prostu też w momencie, kiedy się rozpoczyna na kilka godzin wcześniej dostanie powiadomienie przez Twittera. A właśnie korzystasz A do, z tego, dostajesz te powiadomienia. Zachęcamy uh -huh. jeszcze do za, zarezerwowania sobie czasów połowie stycznia na zlot zimowy. No właśnie, ten zlot zimowy, już mówiliśmy o nim, ale pewnie będzie niedługo więcej szczegółów, może, może, e, jutro. może jutro będą, no to za tydzień porozmawiamy. W takim razie niech to się jeszcze uleży tak, przez te sześć dni do, do przyszłej audycji w takim razie. To ja dziękuję bardzo. Był ze mną Wojciech Pędzich z Gdańska. Dziękuję. I Marek Mazurkiewicz z Ochoty. Do usłyszenia. Tak, z tak. Ochoty. Mhm. Ja, nazywam tak, tak. Się, ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.